Book 2 5ห <58. S 2> ้าส um ิบปดห้าสิบแปดห้าสิบแปดอวายยาว่าาผมวาดรูปผู้ชาย rysuję m ę ż c z y z n ę r y s u u j e m ężczyzne เริ่มจากศีสษะก่อนในเปียฟกัววาใ p เปียฟกัววชสมูบท่านผู้ชายสวมหมวกท่านผู้ชายสวมหมวกมองไม่เห็นเส้นผม widać włosów มองไม่เห็นหูด้วย uszu też nie widać, uszu też nie widać, มอง nie i ląd dui, pleców też nie widać, pleców też nie widać, pomagał watale pa, rysuje oczy i usta, rysuje oczy i usta, pułchaj konie, kąt ten ram i huła. Ten mężczyzna tańczy i śmieje się. Ten mężczyzna tańczy i śmieje się. Pusjaikonimi tamugiao. Ten mężczyzna ma długi nos. Ten mężczyzna ma długi nos. Kolegam langthu mai tao nei muer k o k a u W dłoniach trzyma laskę. W dłoniach trzyma laskę. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย n osi także szalik wokół szyi n osi także szalik wokół szyi มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น jest zima i jest zimno jest zima i jest zimno แขนแข็งแรง ramiona są potężne Ramiona są potężne. k a k o keng r ę g d u a Nogi też są potężne. Nogi też są potężne. p u s c a j k o n i thamajak i m a Ten mężczyzna jest ze śniegu. Ten mężczyzna jest ze śniegu. Kao mai s u o m kangkeng la s z e k l u m Nie nosi spodni ani płaszcza. Nie nosi spodni ani płaszcza. Tak hałkomej nausarn. Ale nie jest mu zimno. Ale nie jest mu zimno. Hałkę tuketajmy. On jest bałwanem. On jest bałwanem.